Słuchają Państwo dwójki, jest siedemnasta. Przegląd prasy zagranicznej. Mariana Kril, witaj. Dzień dobry. I dziś w Przeglądzie Pracy Ukraińskiej o filmie Skradziona Kolekcja oraz o dyskusji na temat skradzionego dziedzictwa kulturowego Hersonia. Film Skradziona Kolekcja, jak informuje Liwej Berech, zostanie pokazany w Domu Ukraińskim w Danii. Także kanał Suspilne Dokumentalistyka udostępnił film Izolacja. To też dokument, który opowiada historię Centrum Sztuki w Doniecku, które zostało zajęte przez Rosjan jeszcze w 2014 roku i przekształcone w miejsce tortur. O czytaniu i promowaniu literatury ukraińskiej na świecie RadioKultura rozmawia z Bohdaną Lajuk, zastępczynią ministra kultury Ukrainy. A zaczynamy niestety od kolejnej informacji o rosyjskich ostrzałach i zniszczeniu zabytków. Tym razem to posiadłość rodziny charetonenków we wsi Kijanyca w obwodzie sumskim w Ukrainie. To zabytkowy obiekt o znaczeniu lokalnym. Nagrania wideo przedstawiające płonący pałac opublikowała regionalna redakcja Kordon Media. Na opublikowanych kadrach widać zniszczony, spalony budynek. Posiadłość znajdowała się 15 km od granicy z Rosją. Pałac został wzniesiony w 1890 roku ze środków mecenasa i sumskiego przedsiębiorcy cukrowniczego Iwana Charytonenki. Przy pałacu znajdował się również rozległy park. Po jego śmierci majątek zgodnie z testamentem przeszedł w ręce jego siostrzenicy Marii Leszczyńskiej. Dlatego ten zabytek architektury nazywany jest również posiadłością leszczyńskich. W czasach radzieckich pierwotny układ budynku został zniszczony, a... Sale przekształcono w pokoje typu akademickiego i urządzono tam bazy turystyczne. W 2018 roku sumscy architekci pracowali nad planem renowacji Pałacu Charytonenków, gdzie po zakończeniu prac miało powstać Centrum Kultury i Edukacji Artystycznej. Według danych Ministerstwa Kultury Ukrainy na początku kwietnia w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie zniszczono i uszkodzono 1723 zabytki dziedzictwa kulturowego oraz ponad 2,5 tysiąca obiektów infrastruktury kulturalnej. W Domu Ukraińskim w Danii odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Skradziona kolekcja stworzonego przez dziennikarzy Kyiv Independent informuje portal Berech. Wydarzenie będzie kontynuacją dyskusji na temat wojny, pamięci oraz utraty ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Film Skradziona kolekcja poświęcony jest śledztwu w sprawie jednej z największych kradzieży muzealnych w Europie od czasów II wojny światowej. Jesienią 2022 roku przed wycofaniem się z Hersonia, rosyjskie wojska wywiozły tysiące eksponatów z Muzeum Sztuki oraz Muzeum Historii Lokalnej w Hersonie. Soniu. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się unikatowe dzieła sztuki i artefakty archeologiczne, w tym złoto scytyjskie, gotyckie i sarmackie. Z powodu braku świadków po stronie ukraińskiej oraz utajnienia informacji przez Moskwę sprawa pozostaje do dziś nierozwiązana. W filmie zespół śledczych próbuje ustalić kto stał za zorganizowaniem kradzieży oraz gdzie obecnie mogą znajdować się skradzione kolekcje. I informacja jeszcze o jednym dokumencie. Film stworzony przez kanał Suspilna Dokumentalistyka Izolacja dostępny w internecie. Dokument opowiada o radzieckiej fabryce w Doniecku, która w latach 2000 stała się centrum sztuki, a wraz z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku przekształciła się w miejsce tortur. Izolacja to film będący świadectwem tego jak przebiega proces z dehumanizacji. Tytuł filmu Izolacja pochodzi od fabryki materiałów izolacyjnych w Doniecku, która przestała istnieć po rozpadzie Związku Radzieckiego. Na początku XXI wieku otworzono tam Centrum Sztuki Współczesnej, a właśnie w 2014 roku centrum zostało zniszczone przez rosyjskich kolaborantów i później piwnice zniszczonego Centrum Sztuki zamieniło się w komory tortur. Opowiadają filmie o tym ci, którym udało się wyjść z tego piekła. Na przykład pisarz Stanisław Asiejew opisał w swojej książce dwa lata spędzone w więziennej celi. I w filmie dokumentalnym zawarte są jego zeznania oraz relacje innych więźniów izolacji. Twórcy filmu są przekonani, że zbrodniarze wojenni powinni stanąć przed międzynarodowym trybunałem, ponieważ to, co działo się i dzieje się w Ukrainie, może się wydać Żyć wszędzie. I na koniec jeszcze kilka cytatów z wywiadu Bogdana Lajuk, zastępczyni ministra kultury Ukrainy dla Radia Kultura. Jak obecnie kul czytają Ukraińcy? Dlaczego należy przeprowadzać regularne badania o tym, po co tłumaczenia tekstów ukraińskich i czy Wiceministra kultury zdąży wszystko przeczytać, o tym m.in. opowiada w wywiadzie radiowym. Co Ukraina może zrobić? Zrobić, aby jej książki również stały się markami, aby budziły intelektualne skojarzenia, aby kojarzyły się z ciekawym życiem. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi nam idea tłumaczenia. Tłumaczenia to w istocie przywilej niezależnych. Tylko wtedy, gdy twój język należy do suwerennego Państwa chcą i są gotowi z niego tłumaczyć, mówi Badana Lajuk. Przez długi czas odczuwalny był ogromny brak tłumaczeń z języka ukraińskiego i dopiero w 2020 roku Ukraiński Instytut Książki uruchomił program wsparcia tłumaczeń, w ramach którego zagraniczni wydawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów tłumaczenia ukraińskich książek. Jest to niezwykle ważna inicjatywa, ponieważ to właśnie wydawcy Wprowadzają te książki na rynki międzynarodowe. Obecnie zadaniem państwa jest odpowiednia koordynacja tych różnych procesów z promocji literatury, uważa Bohdana Lajuk. Jako zespół Ministerstwa Kultury czujemy, że jak nigdy dotąd jesteśmy gotowi reprezentować Ukrainę na dużych międzynarodowych imprezach literackich i targach. Co powinno w tej sytuacji zrobić państwo? Myślę, że oprócz promowania tego stanowiska przed targami ważne jest, aby zaoferować wysokiej jakości platformy, do pracy kuratorskiej, znaleźć sposób na wybranie najbardziej trafnej, najważniejszej dziś historii, która stanie się metaforą i opowie o Ukrainie. I to wszystko na dziś w przeglądzie pracy ukraińskiej. Mariana Krill, bardzo dziękuję. Wspólnie możemy chyba zachęcić do sięgania po książki ukraińskich autorów. Całe szczęście w Polsce ukazuje się ich ostatnio całkiem sporo. Tak, mi się wydaje, że najwięcej chyba w Polsce jest tłumaczeń literatury ukraińskiej i myślę, że też o tym opowiem w przyszłym tygodniu, bo przywitam się z Państwem z Kijowa. O proszę. Czekamy zatem na ten przegląd prasy zagranicznej tak jak dzisiejszy przygotuje go Mariana Krill. Słuchają Państwo dwójki 8 minut po godzinie 17.00. Marko Beasley i zespół L'Arpeggiata. To audycja Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Będziemy z Państwem w tym paśmie jeszcze do 18, czyli nieco ponad 3 kwadranse. A już teraz swoje rozmówczynie przedstawi Jakub Kukla. Goście dwójki. Miła do Jędrysik. Ewa Jaskulska, współinicjatorki Listu Otwartego Społeczności Linii Otwockiej, przedstawicielki grupy Leniwy Szlaban i Przyjaciele. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie bardzo serdecznie. Musimy kilka kwestii wyjaśnić na wstępie. Zacznijmy od e, szlabanu. Dlaczego Leniwy Szlaban i Przyjaciele? Skąd się ta grupa wzięła? Leniwy Szlaban to był szlaban, on jeszcze stoi, ale już nie mogą samochody przez niego przejeżdżać. Szlaban w Falenicy. Falenica to jest dzielnica Warszawy, od nie tak dawna, bo od lat 50. XX wieku. To jest taki już koniec Warszawy zupełnie, a ten szlaban był bardzo sławny właśnie ze względu na to, że stało się na nim po 10 minut, po 20 minut, po pół godziny. Jeżeli oglądali państwo, czterdzie... państwo 40-latka, to w ostatnim odcinku 40-latka jest cały duży fragment o szlabanie w Falenicy, bo inżynier Karwowski spotyka drużnika z tego szlabanu, który się właśnie rozmarza, że potrafi tak zamknąć na pół dnia. Czemu dziś służy grupa? Jakiej sprawie się oddaje? No, poruszyła nas wszystkich modernizacja. To znaczy, wiadomo było, że ta modernizacja przyjdzie. Widzieliśmy plany, ale informacja była taka, że to będzie dobre dla mieszkańców, że tak jakby jak najmniej ingerencji, że zostaną zachowane te drzewa, które będzie można, no i tak wszyscy trwali w takiej nadziei, że to tak właśnie będzie. Natomiast jak ona wkroczyła, to zostały po prostu wycięte w pień wszystkie drzewa w całym pasie kolejowym, wycięte drzewa w ogródku stacji Falenica, wycięte drzewa w wielu miejscach, gdzie się okazało, że będą przejazdy dojazdy do jazdy, do z kolei przejazdów nad czy pod torami i że ta linia po prostu się zmieniła diametralnie i wszyscy się boją, że to już będzie fatalne miejsce do życia, zamiast tego wymarzonego miejsca do życia. A ja dodam, że chodzi o modernizację linii Otwockiej, która, no ja jestem lokalną patriotką, ale wydaje mi się, że była to jedna z najpiękniejszych linii kolejowych podmiejskich w Polsce. W tym roku 90. urodziny świętuje elektryfikacja linii Pruszków-Otwock. To była pierwsza elektryfikacja w drugiej RP, z której no ta druga RP była strasznie dumna. Ale zanim dojdziemy do architektury i do tych budynków stacyjnych, to trzeba powiedzieć, że linia Otwocka zasłynęła przed II wojną światową jako takie miejsce, gdzie się przyjeżdżało na letnisko pewnie państwo słyszeli o świdermajerach. To jest takie sformułowanie, które wymyślił Konstanty Ildefos-Gałczyński, zresztą już po wojnie, ale opisuje one właśnie taką architekturę drewnianą, taką bardzo wyrafinowaną, z różnymi pięknymi, snyterskimi ozdobami, werandami, witrażami i, i no, tych domów jeszcze trochę zostało. Niestety bardzo dużo uległo zniszczeniu, ale ciągle są chlubą linii otwockiej. A drugą chlubą linii otwockiej są sosny, bo tam się przyjeżdżało, żeby oddychać bardzo zdrowym powietrzem powietrzem i właśnie sosnowymi olejkami. No i te sosny, samosiejki, rosły również wzdłuż torów, po obu stronach, miały już po kilkadziesiąt lat. Pociągi SKM, podmiejskie pociągi, które jeździły do Otwocka, jeździły właśnie w takich pięknych drzew. No to było szokiem wielkim dla mieszkańców, że, że one wszystkie zostały wycięte, chociaż rozumiemy potrzeby i przepisy kolejowe, które są po to, żeby drzewa nie spadały na linie trakcyjne czy na pociągi. Ale mamy też wrażenie, że tych drzew wycięto za dużo, niezgodnie z tym, co było w y, decyzji środowiskowej i w projekcie i że bardzo dużo szkód zostało bezpowrotnie uczynionych, ale to nie znaczy, że nie możemy y, części tych szkód naprawić. Mhm. Za chwilę o planach na przyszłość powiemy więcej, ale zostańmy chwilę przy liście, bo państwo napisali list otwarty społeczności Linii Otwockiej, który niedługo już trafi do ministerstw i do kolei. W tej chwili zbierane są podpisy pod tym y, listem. W pierwszych zdaniach czytamy, w ciągu ostatnich kilku miesięcy na naszych oczach zniszczono niemal w całości wyjątkowych Charakter naszych miejscowości. Bardzo mocne stwierdzenie. Zniszczono niemal w całości? No, Jest aż tak źle? Chodzi o to, że ta linia kolejowa była takim centrum, wokół której się te społeczności rozwijały. Po obu stronach są nitki patriotów, mnóstwo ludzi dojeżdżało SKM-ką do miasta, dwie linie, więc to było tak, takie centrum życia, i też jakby super istotne były właśnie przejścia pomiędzy, powiązania. Ten leniwy szlaban był anegdotyczny, ale też tam się toczyło życie. Ludzie się tam spotykali. Poza tym ta rzeczywistość trochę jednak na przedmieściach zwalnia. Po to się ludzie wyprowadzają na przedmieścia. Żeby nie gnać. Żeby nie gnać. Mhm. Więc wyprowadzali się po to, żeby właśnie mieć żyć w cieniu sosen, żeby żyć trochę wolniej, żeby oderwać się. Co więcej, z linii Otwockiej się jeździ do Warszawy. Wszyscy, którzy tam chwilę pomieszkają, zaczynają mówić tym samym sylangiem: i jedzie się do Warszawy. Tak. I to jest taka cecha właśnie takiej podmiejskiej miejscowości, która niby jest w Warszawie, ale jest jednak pod miastem. I o to chodzi, że modernizacja, która teraz skróci drogę tak naprawdę do Lublina, nie nam, nie naszej lokalnej społeczności, postawione zostaną ekrany 6 czy 9 metrów wysokie, plastikowe i to, co było linią łączącą nasze miejscowości zbudowane wokół linii kolejowej, staje się jakąś osią podziału, jakimś nie wiadomo czym tak naprawdę, nie wiadomo wokół jak się do tego odnieść. Panie wspomniały o zasobach naturalnych, ale ta linia to jest też historia. Czasem bardzo piękna, jak początki elektryfikacji kolei, lata 30. XX stulecia, ale też mroczne elementy historii europejskiej, czyli lata 40. i II wojna światowa. Czy jakieś pomniki historii przy tej trasie się znajdują i czy można jeszcze je uratować? Tak, jeżeli pan wspomniał o wojnie, to rzeczywiście te miejscowości przy linii otwockiej były miejscowościami letniskowymi, w których zatrzymywali się na całe lato, zatrzymywali się nie tylko rodziny polskie, ale też żydowskie. I zwłaszcza właśnie w Falenicy, ale także w Otwocku, to były takie miejsca właśnie letniego życia tętniące naprawdę bardzo ważne dla społeczności żydowskiej przedwojennej Polski. No i no niestety skończyło się tak, że podczas II wojny Niemcy zbudowali w Falenicy i w Otwocku getta, po czym z obu tych get wszystkich wywieziono do Treblinki. Świadectwem tego była rampa kolejowa. To jest rampa która powstała w czasach budowy kolei nadwiślańskiej, bo w ogóle cała Falenica i wszystkie inne letniska dookoła powstały dzięki temu, że zbudowano kolej nadwiślańską w 1876 roku, więc teraz będziemy mieć już 150-lecie powstania, które też warto by jakoś upamiętnić. No tak, i z tej rampy wywożono właśnie ludzi do Treblinki. Wiadomo, że stamtąd nie wrócili. Problem polega na tym, że rampa stoi na... <głos> Rampa stoi w miejscu, gdzie mają przebiegać dodatkowe tory, te dalekobieżne, a jest wpisana do rejestru zabytków. W związku z tym wymyślono, że zostanie ona przeniesiona na drugą stronę torów i tam zrekonstruowana. Oczywiście to wszystko musi się odbywać pod kontrolą konserwatora, no bo takie są przepisy. No ale troszkę byliśmy zaniepokojeni, bo kiedy patrzyliśmy na to, jak firma Trakcja, która prowadzi tą budowę, no rozbierała Rampę, no mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy, a o budynkach stacyjnych to już niech Ewa opowie. Pani bywa na co dzień w jednym z takich budynków. Tak, tak. Działalność kinokawiarni Stacja Falenica mieści się w budynku dużego dworca z lat dwudziestych XIX wieku. Dwudziestego. Dwudziestego wieku. Obecnie ma modernistyczną elewację, wcześniej miała taką elewację Ca... Historyzującą. Tak, taką ceglaną. Przepiękny, duży budynek z historią. Ostatnio jeszcze pogłębiałam tą historię z opowieściami mieszkańców, którzy się wychowali w, w tym budynku i w budynkach obok, bo kiedyś przed wojną pracownicy kolei mieszkali w tym w całym kompleksie, więc tak naprawdę budynki stacyjne to jest kompleks bodajże siedmiu budynków, w których... Mieszkali ludzie i ta stacja tętniła życiem całą dobę. Jest nasz budynek, jest budynek starego dworca, który później został przekształcony na mieszkania z 1900 roku. Drewniany, taki frotoświder pro, majerowski. Wpisany do rejestru zabytków. Mhm. Pomiędzy nim był ogród z prawie 20 drzewami, w tym z całym szeregiem kilkunastu morf przedwojennych z którymi się wiąże historia taka, że właśnie kolejarze przed wojną sadzili morwy i hodowali jedwabniki. <grymne> Niewiarygodny. Oprócz tego jest też taki budynek dawnego szaletu, przepięknie odrestaurowany. Dwa takie ceglane budynki sprzed pierwszej wojny światowej. To jest cały kompleks pamiętający czasy tak naprawdę rozwoju linii otwockiej, tej całej społeczności, która tu mieszkała i właśnie świetności linii kolejowej, która tętniła życiem. Ten kompleks jakoś jest zagrożony? Jego przyszłość jest niepewna? No jest, dlatego, że tak naprawdę jedynie budynek nastawnik, który de facto jest najpóźniejszy z lat chyba 50. Tak, tak, tak. i nie będzie w ogóle wykorzystywany. On jedynie jest własnością PL-ki i zostanie odrestaurowany Polski w ramach Kolejowych Tak, zostanie odrestaurowany w ramach tego projektu. Natomiast wszystkie pozostałe, które są dużo starsze, właściwie to niszczą. Jedynie nasz, który myśmy no, własnym sumptem odrestaurowali środek i prowadzimy w nim działalność, jakoś się trzyma, ale elewacja już się totalnie sypie. To jest elewacja, która od kilkudziesięciu lat, właściwie od samego początku, nie była remontowana. Mhm. Również fundamenty już wymagają naprawy. Przepiękną restaurację przeszedł ten budynek, w którym teraz mieści się pizzeria, no ale znowu ze środków prywatnych. Mhm. Natomiast stary dworzec naprawdę chyli się ku upadkowi. Dwa ceglane budynki naprawdę chylą się ku upadkowi nocują tam przypadkowi mieszkańcy, że tak powiem. No i też dewastują te budynki. I nie, dewastują. Niestety. Ale ja jeszcze dodam, tutaj jest taki właśnie problem bo też na tej linii otwockiej po tej modernizacji historycznej w 1936 roku i elektryfikacji, co było taką chlubą naprawdę drugiej RP, są takie zdjęcia jak pociąg elektryczny z biało-czerwoną flagą i girlandami biało-czerwonymi wjeżdża na stację. Byli ministrowie w ogóle, no, no, wielka impreza. Wtedy też właśnie zmodernizowano ten dworzec duży, żeby on pasował do tego stylu takiego nowoczesnego beton, szybkie pociągi lata 30. I dlatego na linii otwockiej są przepiękne wiaty, z lat 30., które mają takie opływowe kształty, są zrobione z żelazo betonu i one są w rejestrze zabytków. I ponieważ one należą właśnie do PLK, to zostaną odrestaurowane. Tak? Już w projekcie wykonawczym są dokładne dyrektywy, wskazania konserwatora, jak będą one odrestaurowane. I ponieważ już część tej linii do Wawra jest już wyremontowana i jest z lat 50. podobna wiata na stacji Wawer, to widzimy, że to może bardzo ładnie rzeczywiście wyglądać. Natomiast problem jest taki, że będzie piękna, na przykład w Falenicy będą piękne dwie wyremontowane pod okiem konserwatora wiaty, no i sypiący się równie piękny dworzec kolejowy. Z tej samej epoki tak naprawdę. No, więc y, dlatego nam też bardzo zależy i apelujemy do PKP, żeby, żeby pomógł w, w odrestaurowaniu dworca również. Panie wspomniały, że w czasie tych prac wycięto około 20 tysięcy drzew. Czy paniom się wydaje, że można było inaczej, czy panie wiedzą, że, nie, że można było inaczej? Pierwsza jakby część tej trasy z Warszawy Wschodniej do Otwocka została już wyremontowana wcześniej i tam widzimy, że drzewa zostały zostawione. Może trzeba zacząć od tego, dlaczego w ogóle one zostały wycięte. Nie tylko po to, żeby było wygodniej tam pracować kładącym tory, czy też budującym przejścia podziemne, ale dlatego, że jest taki przepis na kolei, że... Drzewa nie mogą, nie mogą być od yy, 6 metrów od osi torów. No i właśnie chodzi o to, żeby te drzewa nie spadały na trakcje i na pociągi. To się, teraz była duża wichura, na przykład to się niestety zdarzyło, no bo to wtedy, no wiadomo, wiadomo dlaczego. Być może nawet ten przepis zostanie poszerzony do 15 metrów, ale na razie jest 6 metrów. Jak jedziemy tą wcześniejszą tracę, to widzimy, że no, tam pozostawiono drzewa. Jak jedziemy dalszą częścią trasy za Otwockiem, widzimy, że tam pozostawiono drzewa. Natomiast u nas no, wycięto wszystko na łyso. No przepraszam, tak po prostu na pustynię. A została jedna słynna falenicka sosna. To jest taka sosna, która się pochyla nad drogą, ale też trzeba było... Aktywiści musieli przeprowadzić walkę, żeby ją ocalić, żeby ona została uznana za pomnik przyrody. Więc no... Wydaje nam się, że, że można było zrobić to inaczej, tym bardziej, że od tego przepisu 6 metrów są odstępstwa. No. Na przykład morwy, które, o których mówiła Ewa, które były w ogródku stacji Falenica, to są duże krzewy. Tak? One na tory by nie spadły, no nie ma takiej możliwości po prostu. Wykonawca się tłumaczy, że tam trzeba po położyć jakąś infrastrukturę podziemną, no, ale jak się to patrzy by... na, na projekty, to, to, to spokojnie jakby się postarać, to można by było część tej zieleni zachować. Czy państwo sygnalizowali, że mają pewne wątpliwości, że to co się dzieje to nie do końca odpowiada państwa wyobrażeniu? Wiemy o tym, że były co najmniej trzy duże protesty mieszkańców, duże petycje składane do tak naprawdę do ministerstw, i do, do wykonawców jakby od 2017 roku, ale właściwie głosy mieszkańców nie były uwzględniane. Także, tak jakby dominowało podejście, że inwestycja musi zostać zrealizowana. Poza tym, no, jest finansowana z Unii. Pieniędzy jest ogromnie dużo. Mówimy o prawie dwóch miliardach złotych. Więc właściwie jakby łatwiej na papierze dołożyć kolejny przejazd podziemny. Więcej betonu wylać, niż pochylić się tak naprawdę nad zachowaniem zieleni. A poza tym do zieleni to trzeba specjalnie podejść, bo jakby można, prawda, sadzić w mieście na centralnych ulicach wysokie drzewa na kablach, a u nas podstawowym argumentem jest to, że niebo będą przebiegały jakieś kable, więc trzeba wyciąć wszystko w pień. A poza tym, że to są samosieki. No, jeśli w taki sposób traktuje się przyrodę, no to największym rezerwatem samosiejek jest Puszcza Białowieska, <głos> prawda? Albo inne rezerwaty naturalne. Więc wydaje się, że to jest kwestia podejścia tego, gdzie jest przyłożona tak naprawdę waga Prawda? Czy mówimy więcej betonu, czy mówimy o tym, żeby jednak zachować zieleń i myśleć o tym w kontekście takim zachowania jak najwięcej. Natomiast oczywiście no my teraz nie cofniemy biegu zegara historii, że tak powiem, ale też no, staramy się myśleć pozytywnie i te nasze postulaty, z którymi się właśnie zwrócimy teraz do, do, do, do ministrów, one dotyczą takich podstawowych rzeczy, jak, jak to, żeby zrekonstruować parkingi przy torach, no bo chodzi o to, żeby ludzie mieli gdzie park, parkować, prawda, a nie rozlewali się po uliczkach, bo to mieszkańcy okoliczni się tego bardzo boją. Ale dotyczą oczywiście właśnie ocalenia renowacji kolejowych zabytków, ale dotyczą też tego, żeby nie zostawiać nas właśnie z ekranami, które bardzo szybko zostaną pomazane gra, jakimiś graffiti, nie za bardzo estetycznymi, ale żeby, polskie linie kolejowe zwłaszcza, żeby żeby stanęła na wysokości swojej mocy teraz, bo to jest taka spółka, taka firma, która no to się, ma mnóstwo pieniędzy i, i się doskonale rozwija. I żeby tą modernizację zrobić taką, żeby być z niej dumnym. To znaczy Teraz, kiedy się buduje nowoczesne koleje, na świecie na przykład, no, no, w Wielkiej Brytanii może podam taki przykład, jest teraz budowa takiej trasy kolei szybkich prędkości i to będzie zielona trasa. To znaczy ci wykonawcy posadzą, oni chcą posadzić jakieś ponad milion roślin. To wszystko ma być oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ale to ma być wszystko piękne i zielone i na przykład eksperymentuje się też z, z niskimi ekranami, żeby tak nie dzielić na pół tych społeczności. I my właśnie chcemy, nam się marzy, ja, mi się to nawet osobiście marzy, żeby to był taki piękny park linearny wzdłuż linii otwockiej po obu stronach tych ekranów, oczywiście z niższej roślinności, która nie zagraża, która nie zagraża pociągom. No bo dlaczego nie? Jesteśmy już bogatym krajem, prawie dwudziestą gospodarką y, świata. Podobnie prawie. Tak. I możemy... Tak, y, i możemy y, dzisiaj słyszałam, że są jakieś wątpliwości co do tego, ale nie wnikajmy. Ale pokażmy, że jesteśmy 20 gospodarką świata. Pokażmy, że jesteśmy dojrzałym, zmodernizowanym krajem i skończmy z dziką modernizacją, a róbmy modernizację na miarę XXI wieku. Czyli podsumowując, państwo z grupy Leniwy Szlaban i Przyjaciele nie sprzeciwiają się modernizacji LK7, nie. tylko chcieliby państwo, żeby ta modernizacja przebiegała z poszanowaniem historii i przyrody, okolicy, w której się odbywa. Tak. I żeby zachowała, albo odtworzyła już teraz, bo zniszczyli, mhm. to niestety, żeby odbudowano unikalny charakter linii otwockiej, bo to jest spuścizna całej Polski, prawda? Nie tylko Warszawy, czy też podwarszawskich miejscowości. A jak tylko list trafi do kolei i do ministerstw, bo tam ma zostać wysłany, to z pewnością będziemy też prosić o komentarze wszystkich tych, którzy w tę modernizację są zaangażowani. A Paniom dziś bardzo dziękuję. Do sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać. Miłada Jędrysik, Awa Jaskulska, dziękuję Dziękujemy. serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Jakub Kukla, spokojnego popołudnia i do usłyszenia. Był fragment finału sekstetu na fortepian i instrumenty Dente Francisa Polenka, gali Eric Lusage i zespół Le Vent Francais. Jeśli są Państwo właśnie na etapie planowania weekendowych atrakcji, to mamy pewną propozycję do rozważenia. To niedzielny koncert pianisty i kompozytora Andrzeja Karałowa, a także Burkharda Strangla, wiedeńskiego gitarzysty, także improwizatora, twórcy muzyki elektronicznej i sztuki konceptualnej. Co wyniknie ze spotkania dwóch tak e, interesujących e, artystów? Jeśli chcą Państwo sprawdzić na żywo, zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana W tę niedzielę o godzinie 17:00 mamy kilka zaproszeń. Proszę dzwonić 22-645-22-22. A my w audycji wybieram dwójkę. Sięgamy teraz po fonograficzną nowość. To nowe nagranie orkiestry Symphonia of London. Fragment kompozycji Giacomo Pucciniego z nowego albumu zespołu Symphonia of London, który to zespół poprowadził John. Wilson, A w audycji wybieram dwójkę, pora na temat związany z teatrem, a ściślej warszawskim środowiskiem teatralnym. Niedawno przedstawiciele miasta spotkali się w Teatrze Ateneum z dziennikarzami, by zapowiedzieć planowane inwestycje. Dorota Kołodziejczyk uczestniczyła w tym spotkaniu i rozmawiała z jego uczestnikami. Warszawa jest takim miastem, który często mówi się, że jest miastem bardzo bogatym w instytucje. To prawda. Bardzo bogatym w kulturę, wydarzenia i działania. Zaznaczyła podczas spotkania wiceprezydentka Warszawy Aldona Machowska-Góra. Ale jednocześnie takim miastem, w którym infrastruktura kulturalna przez dekady była po prostu zaniedbana i trzeba to powiedzieć sobie wprost. My mamy bardzo dużo teatrów, ale wiele tych teatrów wymaga modernizacji. Wiele jest w miejscach, które nie są dzisiaj przystosowane do tego, żeby prowadzić taką nowoczesną, bezpieczną działalność teatralną, odpowiadającą na oczekiwania widzów. Teatr Współczesny to jest taki teatr jak bardzo wiele w Warszawie, czyli one są i działają od lat, czasami od dekad w miejscu, które nigdy nie było wybudowane jako przestrzeń teatralna. To oczywiście ma swój urok i my cenimy ich historyczność i te tradycje i dziedzictwo, ale jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne. Takim teatrem jest działający w kamienicy Teatr Współczesny. Współczesny. Teatr współczesny na każdym poziomie w tej chwili jest modernizowany. To co widzą wszyscy, czyli elewacje, zmiana z zewnątrz tego budynku, ale takie rzeczy, które są bardzo ważne jak nie wiem, toalety, przestrzenie komunikacji, garderoby dla aktorów i aktorek, wreszcie winda towarowa, której nigdy nie było w tym teatrze. Teatr rozmaitości na placu centralnym, czyli ten drugi budynek przy MSN-ie. Prace trwają w części niewidocznej, tylko z poziomu wysokiego piętra Pałacu Kultury, można to zobaczyć, albo z drona. Czyli cała praca tych części podziemnych związanych z wjazdem, związanych z częściami magazynowymi, no i z przygotowaniem fundamentów pod cały budynek, bo to też są dosyć istotne rzeczy, jeżeli chodzi o inwestycje. Przed nami podpisanie umowy na modernizację Teatru Nowoli na siedzibę Teatru Żydowskiego. Wykonawca ma 24 miesiące, więc za dwa lata będziemy zapraszać do teatru, a myślę, że ten sezon otworzymy w 28 roku premierą w Teatrze Żydowskim na ulicy Kasprzaka. Nowa inwestycja ruszy też przy ulicy Jaracza, gdzie działa Teatr Ateneum, który od niemal 100 lat. Widzów zaprasza do zabytkowych wnętrz. Uczestnicy spotkania mogli zajrzeć nawet do gabinetu dyrektora, po którym oprowadzał główny specjalista do spraw inwestycji, inżynier Michał Dudkowski. Ten gabinet jest zachowany w doskonałym stanie. Tutaj mamy też sklepienie, które zostało zaprojektowane i wykonane w latach 20. 1928 roku przez architekta Romualda Millera. Natomiast z takich rzeczy, które są zrobione w turnie, to jest na przykład orzeł. No, on powstał w latach. 80 prawdopodobnie za dyrektora Warmińskiego i dyrektor zażyczył sobie, żeby wykonać mu koronę i gdy przychodzono i zwracano uwagę, że jest orzeł w koronie, no to on mówił, że to jest oryginalny zabytek. Natomiast powstał on prawdopodobnie w pracowni modelatorskiej w teatrze. No i tutaj oczywiście są z, z, takich rzeczy ciekawych też fotografie dyrektorów teatru i aktorów. I Aleksandra Śląska namalowana przez Jerzego Dudę gracza, no to też proszę zwrócić uwagę. Oryginalne są właśnie drzwi, ta stolarka w takim nurcie Art Deco. A te drzwi są nazwane drzwiami ucieczkowymi, to znaczy podobno było tak, że Dyrektor Warwiński, kiedy prosił na rozmowy sezonowe aktorów, do tej pory ten zwyczaj zresztą w Ateneum istnieje, ja też robię rozmowy sezonowe, więc to wyglądało tak, że aktor wchodził tymi drzwiami i nagle znikał, bo wchodził następny aktor, a dyrektor wypuszczał tymi drzwiami. Natomiast one prowadzą na korytarz i klatkę schodową i z tamtej strony mamy wyjście z teatru, ponieważ w tym budynku mieszkają również lokatorzy. W związku z tym to jest jedyny mi znany teatr, w którym może się państwo spotkać panią z psem, albo w szlafroku, panią z zakupami wchodzącą, chodzącą tutaj, więc my się tak w miarę znamy i witamy, więc to jest taki domowy teatr, jakbym to nazwał. Dyrektor Artur Tyszkiewicz twardo stoi na teatralnej ziemi, chociaż ta ziemia nie należy do teatru. Tak, to znaczy budynek główny jest budynkiem, który wynajmujemy od Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, więc jesteśmy tu. To jest ten adres Jaracz'a 2. Mamy również scenę, którą wynajmujemy od y, Związku Zawodowego Nauczycieli. Nazywa się to Scena 20. Y, to jest adres Wybrzeże Kościuszkowskie. Ale tak. w planach macie własny budynek. Tak. W końcu Teatr Ateneum przestanie być bezdomny w pewnym sensie. To znaczy mamy w planach y, na działce przy ulicy. 5, Należącej do miasta, co jest ważne, działce, która zostanie przekazana teatrowi. To jest tak, jak mamy budynek racza 2, ten nasz główny budynek, to dosłownie przechodzimy na drugą ten stronę Ten dzierżawiony nasz, to po prostu przechodzimy na drugą stronę ulicy Racza, idziemy 20 metrów i tam jest ta działka, na której powstanie nowy budynek. Będą się tam mieściły dwie wspaniałe nowoczesne sceny. Spotkamy się również przy okazji jubileuszu Teatru Ateneum który dopiero za... Za dwa sezony, tak naprawdę, bo ten jubileusz, proszę Państwa, to liczymy od września 2028 roku, bo wtedy Teatr Ateneum zainaugurował swoją działalność spektaklem Wanda Norwida, który będziemy próbowali w tym sezonie stulecia jakby zrobić takie czytanie performatywne tego dramatu, jakby powrócić do tego momentu założycielskiego po prostu. Także to może być niezwykle ciekawe. Więc od września 2028, czyli sezon 2028, czerwiec 2029 to jest ten sezon jubileuszowy. A zatem do jubileuszu Teatru Ateneum zostało jeszcze trochę czasu, ale w tym tygodniu przypadło 30-lecie debiutu reżyserskiego dyrektora teatru Artura Tyszkiewicza. Do gabinetu dyrektora oraz na spotkanie z przedstawicielami władz miasta wybraliśmy się wspólnie z Dorotą Kołodziejczyk. Słuchają Państwo dwójki, jest 17.46. Przed nami teraz kilka minut z kojącym głosem Jakuba Józefa Orlińskiego. Jakub Józef Orliński i zespół Il Giardino da pod dyrekcją Stefana Plewniaka. To była aria Orfeusza z opery Orfeusz i Eurydyka, Kristofa Willibalda Gluka. A propos opery, jutro jednym z gości audycji Wybieram Dwójkę będzie Marek Weiss, który zapowie zbliżającą się premierę Falstaffa Verdiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I to będzie przedstawienie wyjątkowe, bo nim właśnie... Doświadczony reżyser pożegna się z zawodem. No ale to dopiero jutro o 17.10, a tymczasem jest 17.51. Halo, halo, uwaga, uwaga, mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo, Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Już niedługo rocznica uruchomienia programu Głosu Wolnej Polski z siedziby w Monachium. Spoza żelaznej kurtyny popłynęły do kraju słowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy Jutrzenka Swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. W inauguracji rozgłośni polskiej uczestniczył Tadeusz Nowakowski, przyszły pisarz i reporter papieża. Spędził z wolną Europą całe zawodowe życie. Był jednym z najchętniej słuchanych radiowców stacji. To zrozumiałe, gdy posłucha się jego wspomnień nagranych na 40-lecie radia. Musiało się rozejść po ludziach, że Tadeusz Olsztyński alias Tadeusz Nowakowski, ostatni mohikanin radiowego biskupina, ciągle jeszcze bawi wśród żyjących, skoro w związku z czterdziestoleciem Free Europe kilku rączych młodzieńców i fotogenicznych reporterek zwróciło się do mnie z zapytaniem, czy przypominam sobie dzień spuszczenia naszego radiowego transatlantyku na anielsko-cierpliwe fale eteru. Pewien znany dziennikarz zaproponował mi nawet wywiad z rzekę z cyklu Bieg przez plotki, ale w takich wywiadach, rzekach, jak pokazują przykłady, łatwo się utopić. Tak czy owak dobrze jest dożyć słonecznej jesieni żywota, można stać się świadkiem, jeśli nie historii, to co najmniej meteorologii, wszak powiada się, najstarsi górale na Podhalu nie pamiętają takiego halniaka". Skoro nastrój panuje dzisiaj jubileuszowy, nie dziwota, że sygnał wywoławczy rozgłośni Mazurek 3 maja dzwoni mi w uszach. Pewien zawodowy emigrantożerca, przeciwnik Wolnej Europy, napisał kiedyś ironicznie w Krakowie na łamach machejkowego życia literackiego, że polscy monachijczycy mogą się poszczycić tylko dwoma osiągnięciami w eterze – 3 majową i hejnałem mariackim, przy czym ta ostatnia melodia przerywa się w najciekawszym miejscu. Tyle razy już gawędziłem o początkach rozgłośni naszej, iż lękam się losu tego mieszkańca Messyny, który szczęśliwie przeżył trzęsienie ziemi, jeden z nielicznych, popełnił jednak niewybaczalny błąd. Oto bez przerwy opowiadał o tym wydarzeniu. Z początku ludzie klepali go życzliwie po ramieniu i winszowali mu łutu szczęścia. A liści po dwóch tygodniach na jego widok kiwali ręką, wołając saluty. Po trzech tygodniach na jego widok przechodzili na drugą stronę ulicy, aby nie wpaść na wygadanego świadka kataklizmu. To ten nudziarz, mawiano, zaraz nam zacznie opowiadać o tym, co przeżył w Messynie. Los żony Lota ważąc sobie lekce, obejrzyjmy się jednak za siebie. Nic to, wróćmy myślą do dnia 3 maja 52 kiedy to niektórych dzisiejszych pracowników Europe jeszcze nie było na świecie. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu, mówi poeta. Trzeciomajowa jutrzenka, święto nadziei, synonim wiosny. Istotnie w kraju nie było wtedy wiosny ludów, w polityce wiały wichry arktyczne, ale za oknem naszego studia radiowego, nieopodal chińskiej wieży, pieła się zieleń pod przybrane niebo. To był fragment pierwszy wspomnień Tadeusza Nowakowskiego zarejestrowanych w 1992 roku z okazji 40-lecia rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Kontynuacja w kolejnych dniach. Już za kilka chwil do jazzowego klubu Dwójki zaprosi Państwa Przemek Psikuta, a my, czyli ekipa audycji Wybieram Dwójkę, już się z Państwem żegnamy. Elżbieta Malinowska, Beata Stylińska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy jutro kilka minut po 16. Pięknego wieczoru.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 Właśnie tak w swojej autobiografii początki Instytutu Literackiego opisywał Jerzy Giedroit. O powstaniu Instytutu w kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Jerzego Giedrojcia opowie profesor Sławomir Nowinowski. Zapraszam dziś o 22.30 Dorota Gacek. Autoprom.